Wibracja 34. Witaj w jaskini serca. Jak już wspomniałem wcześniej, czakra serca, znana też pod nazwą Anahata, co w sanskrycie oznacza niepokonany, przypomina nam o bardzo ważnej lekcji. Naszego serca nie da się złamać. Dzisiejsza lekcja być może będzie dla Ciebie małym wyzwaniem, ponieważ serca wszystkich nas były niejednokrotnie łamane z różnych powodów. Głównie jednak były to sytuacje, kiedy straciliśmy kogoś ważnego lub zostaliśmy porzuceni przez partnera. świat pragnie, abyś pamiętał, że twojego serca nie da się złamać, chociaż twojego mówi ci co innego. Serce nam pręka, kiedy zostajemy oddzieleni od ukochanej osoby. Pomimo, że odczuwamy to bardzo realnie, jest to w rzeczywistości iluzja, ponieważ zaprzecza to wszystkiemu, co uznajemy za prawdziwe na poziomie duszy. W głębi duszy wiemy, że jesteśmy miłością oraz że miłość przypływa przez cały wszechświat, wiążąc nas ze sobą w jedną całość. Jesteśmy jednością. Dzięki naszemu sercu jesteśmy połączeni ze wszystkimi i wszystkim, co było, jest i kiedykolwiek będzie, lecz z jakiegoś powodu świat przekonuje nas, że możemy istnieć osobno. Czas przeanalizować te uczucia i ponownie wypłynąć na grzbie twali miłości, która cię tu sprowadziła. Czas popłynąć wraz z nią. Wibracja na dziś. Umieść dłonie na sercu i kieruj w nie głębokie oddechy. Uwierz, że są teraz w tobie dwa serca, twój organ oraz serce reprezentujące twoją zdolność poznania i doświadczania miłości. Następnie ustal intencje na dziś. Dzisiaj uznaję pełnię mojego serca. Wiem, że to prawdziwa, niezłomna część mojego życia. Jestem boskością, jestem niepokonany i czuję się dobrze. Podziel się wibracją. Serce mojej duszy jest zawsze zdrowe i pełne.